Nie. Do boju politycznego powinniśmy być gotowi tak, jak do zrobienia kupy. Czyli zawsze? Zawsze. Kiedy hmm. będzie parcie. Odczuwasz parcie, idziesz srać. Tak samo w, w boju politycznym, tak powinno być. I dosyć tego pierdolenia, dosyć kurwa pierdolenia o demokracji bezpośredniej, żeby była demokracja bezpośrednia, to trzeba wyczyścić pole kurwa do tej demokracji bezpośredniej co nas jakiś chuj się wyrywa, że my nie mówimy o demokracji bezpośredniej, to zrób kurwo demokrację bezpośrednią szmato pierdolona naprzód trzeba kurwa wyplewić chwasty skultywować ziemię żeby na tej uprawionej ziemi przygotowanej do siewu zrobić demokrację bezpośrednią. I z kim chcesz, kurwa, robić demokrację bezpośrednią? Z chwastami? Demokracja bezpośrednia jest efektem ciężkiej, żmudnej, politycznej pracy. A nie życzenia. To nie jest, kurwa, modlitwa. To jest ciężka, Praca. To jest efekt. Następny skurwysyn się wypierdala, że my o historii, o faktach, do przodu, do przodu. Chujem sobie kurwa do przodu możesz jechać, zgniłku pierdolony. Idea, idea się bierze ze świadomości. Bez idei nic nie zrobisz. Bez idei nawet z łóżka nie wstaniesz. Chociażby worek moczowy naciskał ci na mózg, to bez idei nie wstaniesz z łóżka. Idea bierze się ze świadomości, kim jesteś, kim byli twoi przodkowie, jaką krzywdę zaznali, jakie straty poniosłeś. Na błędach to jest ciężka praca. Jak ja kurwa! Kurwa nienawidzę tych kawiarnianych synów, pierdolonych mądrali, jebanych intelektualistów! Ja bym wam, kurwa, mózgi rozmazywał na ścianie, wy! Kurwy wy inteligenckie jebane! Ile, kurwa, jeszcze czasu ma to trwać?! Ja wam kurwa nie odpuszczę, wygnoje zasyfione! Wypierdalać kurwa z Polski jak najdalej do tej jebanej, zgniłej Europy. Tam kurwa jak w sraciu jest wasze miejsce, owsiki. Ile jeszcze tej kultury? Jak będą do nas strzelać, to też będziecie się kulturalnie zachowywać? I najgorsze jest to, że w bardzo ważnym momencie wyskoczy taka spierdolina i zagęga. Była już taka pizda stara! 11 stycznia, kiedyśmy stali pod Sejmem i darliśmy ryję. Mordercy! Mordercy! To ta stara kurwa! Wyzwała nas od czerwonych błyskawic, od wściekłych macic! Ty pizdo stara! Mówisz o tej, co się zachwycała? Tak się zachwycała sztućcami w restauracji i taką kulturą. A tu mychamy pod Sejmem. Nie ma zgody na ustawę. A ona chciała dyskutować z gangsterami. Ty stara pizdo! Ja pierdolę, kurwa, ile jeszcze? Ile jeszcze tego gnoju trzeba przepychać? Hydraulika! Hydraulika ze sprężyną! Żeby w to gówno wbił i kurwa klęcił! Wy kurwy inteligenckie! Kurwa zginiemy przez was! I marna to dla mnie pociecha, że was też szlak trafi! Mnie może szlak trafić, ja już kurwa nie żyję! Ja żyję w suplemencie! ale przed wami jebane wasze całe życie ma być. Macie się kurwa cieszyć, macie na myledy wyjechać, do Melazji się pierdolić, po Ibizach srać, elektryki se macie kupować, macie żyć. Jebane niewolniki, zaburte z wami! Jesteście dla nas balastem, dla zdrowych, normalnych ludzi. Jesteście jebanym balastem. Wy nas wstrzymujecie. Chcecie zdychać, to kurwa zdychajcie. Ale potem nie wołajcie kurwa ratunku. Będziemy do was strzelać kurwa. Tak samo jak do tamtych. Kukis, nie daruje ci kurwa tego, coś zrobił. Nie daruję ci chamie tego, coś zrobił. Popsułeś taką masę ludzi. Przeciąłeś im płaty mózgowe. Im się już nic nie chce. Byłeś najbliżej, byłeś najdalej. Czegoś się wystraszył. Czym ci zagrozili? Gdzie cię, kurwa, za jaja złapali? Żeś taką się prostytutką zrobił. A może zawsze byłeś? A może zawsze byłeś? Wybaczcie, kamraci, nie mogę na to patrzeć, nie mogę tego słuchać. Koniec żartów. Przypomniał mi się ten tekst. Przypomniał mi się tekst magnata, bo to jest magnat, który jest premierem. Co on nam chce zrobić? On nie chce ratować sytuacji, on nie chce szukać rozwiązań, on chce, żeby korporacje się miały dobrze, bo korporacja to jego pan. A korporacja nie chce drobnych przedsiębiorców, rzemieślników. Nie chce. Korporacja chce niewolników. A niewolników się zrobi przez wojnę. Idea, jak jeszcze raz, jakaś kurwa mi wyskoczy, że my znowu o historii i znowu o historii, to rzucę na ciebie, kurwa, klątwę, gnoju pierdolony. Ja wiem, że się nie przestraszysz. Ale to działa. Ale no, to działa, jedzie. tak, to działa. Bo to jest klątwa nie jakiegoś obsrańca w białym ubranku, który udaje namiestnika chrystusowego. Tylko to jest klątwa skrzywdzonych ludzi. Klątwa ludzi, którym nie pozwolono normalnie żyć. Klątwa ludzi, którzy troszczą się o swoje życie i życie swoich bliskich i nie chcą wiele. Chcą niewiele. Chcą spokoju, stabilności chcą, ale to się nie wkalkuluje w plany, które wy przedsięwzięliście dla reszty ludzkości. Dlatego ten skurwy syn z Ameryki, Bill Gates, chce zamordować 6 miliardów ludzi i mówi to otwarcie, otwartym tekstem to mówi, otwartym tekstem to mówi. My się tylko bronimy. My się tylko bronimy. Na razie się bronimy. Ale żebyśmy się mogli obronić, to musimy się zanurzyć w to gówno. Po dziurki w nosie, a nawet zaciągnąć to gówno nosem do siebie. To jest nasz zasrany obowiązek w obronie naszych dzieci i w obronie naszych wnuków. Mamy się w to gówno zanurzyć i brodzić w tym głównie politycznym i iść, kurwa, do wyborów i nie pierdolić, że to nic nie da. A nawet ponieść klęskę, ale to będzie klęska, która będzie z walki. Nie będziemy sobie nic mogli zarzucić. Będziemy się mogli spokojnie położyć i umrzeć. Bo będziemy wiedzieli, że zrobiliśmy wszystko, na co nas było stać. Bo inaczej niech nas pokryje hańba. Jeśli będzie inaczej. Ja widziałem bardzo bogatych ludzi. Pocieszę Was. Bardzo nieszczęśliwych, bogatych ludzi. Nienasyconych. Wystraszonych. Że właśnie wszedł nowy model czegoś, czego oni jeszcze nie mają, a ktoś inny ma. Inni będą musieli na to dłużej zarabiać. I oni nie wiedzą, jak to dostać. A są takie na przykład marki, takie firmy, że nie wystarczy mieć kasę, żeby kupić. Nie, nie. Trzeba być w establishmencie, żeby móc kupić. Takich marek jest bardzo dużo. Są to rzeczy drobne i wielkie. Są to miejsca do życia na ziemi. Nie sprowadzisz się do konkretnej dzielnicy, bo nikt ci na to nie pozwoli. To jest niewola. To jest niewola i premier państwa mówi albo wojna, albo dziesięć lat biedy i będzie dobrze. To będzie, kurwa, dobrze. Ta inflacja, która teraz jest. Pożre dorobek pokolenia. Pożre dorobek pokolenia. Nie dostaną wasze dzieci waszego wypracowanego majątku. Bo go, kurwa, nie będzie. Bo takie ba banksterstwo to Łyknie. Ba, że nie będzie. Wojtek. Za chwilę zaczną zabierać to, co już macie. Przecież podatek katastralny, czym jest katastrat? Kataster, przepraszam. Karaniem za, za posiadanie. posiadanie. I jeżeli ten kataster będzie wynosił 1%, to znaczy, że w ciągu czterech